Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. I jest ze mną dzisiaj Michał Ochnik, misty pop z Mistycysmu pop kulturowego. Cześć Michale. Cześć Oś, Jerry, czułem wszystkim. No i spotykamy się przy okazji kolejnego tomu naszej ukochanej serii <grym> Avengers. Najpotężniejsi ziemscy bohaterowie spod pióra Jasona Arona. Tym razem tytuł tegoż tomu to Wielka Wojna She-Hulk. Co zwiastowało, że będziemy mieli tak jak to we wcześniejszych tomach już Aaron przerabiał odniesienie do jakiegoś wielkiego wydarzenia z przeszłości, zaraz podyskutujemy czy tak faktycznie to zostało zrealizowane czy nie. Natomiast ten tom jest nieco grubszy od, tego, od tych tomów wcześniejszych, które w ostatnim czasie dostawaliśmy. Pomimo tego, że zawiera teoretycznie znów niezbyt okazałą liczbę zeszytów, bo to są zeszyty od 46 do 50, ale właśnie dlatego, że mamy tutaj zeszyt 50, który jest czymś specjalnym. To jest taki zeszyt pogrubiony, a dodatkowo jeszcze dopchnięto tutaj dwie króciutkie historyjki. Do tego tomu no to całość jest, tak jak wspomniałem, nieco dłuższa niż to wcześniej bywało. No ale najpierw zajmiemy się tym takim dużym arkiem, który dostajemy w zeszytach od 46 do 49. Tutaj za rysunki odpowiadają Javier Garon i Flaviano niejaki w 49 zeszycie. No i Michale, poproszę Cię standardowo, żebyś wprowadził nas tutaj w historię, szczególnie, no że tak jak wspominaliśmy i tak jak rozmawialiśmy ostatnio przy okazji komiksu Heroes Reborn, no pomiędzy tomem ósmym a dziewiątym, czyli ten, za który się teraz zabieramy, dostaliśmy właśnie event, który no, teoretycznie coś tam nam miał przemodelować, no i jak to faktycznie z tym wszystkim jest... Ja nie dopatrzyłem się żadnych przemodelowań i szczerze, gdyby ktoś czytał te serię i pominął ten Heroes Reborn, to prawdopodobnie nawet by się nie zorientował, że coś pominął, jak mi się wydaje. Bo niestety to mamy tutaj typową Aronowo, aronowską sieczkę, czyli że fabuła leci na złamanie karku, wszystko dzieje się na raz, a całą intrygę można streścić w kilku zdaniach. I te kilka zdań brzmiało w tym momencie tak, że Jane Waters, czyli she -Hulk, zostaje porwana przez Zimową Gwardię i przeprogramowana, tak jak programowane były Czarne Wdowy, żeby stać się Czerwoną Hulk, taki żarcik, znaczy Czerwoną she -Hulk. nie, nawet nie Czerwoną She-Hulk, Zimową She-Hulk, she jak Zimowy Żołnierz, i żeby właśnie dla Federacji Rosyjskiej coś namieszała w międzynarodowej geopolityce, głównie jeśli chodzi o o Atlantydę. I to jest cały kontekst dla wszystkich biatych, które dzieją się przez, przez tą główną historię tego tomu. I tu więcej niestety nie da się o tym powiedzieć, bo to jest właśnie tego typu historia. No tak, tak jak wspominasz tutaj teoretycznie całe to zamieszanie znów zbiera nam różne wątki z tomów wcześniejszych, no bo cały plan tej Avengers sowieckich sprowadza się na tym, żeby niejako ukarać she i Namora, którzy się naparzali z tego, co tutaj czytamy na Placu Czerwonym, we wcześniejszym tomie, tym z Phoenix, Zmroczną Phoenix. To z jednej strony, z drugiej strony i to akurat wydawało mi się dosyć ciekawe, ale w koncepcji, niekoniecznie w wykonaniu, czyli to, co wspomniałeś, że Jednocześnie tutaj Rosja ma plan rękami właśnie tych swoich sowieckich Avengers trochę namieszać w geopolityce, co mówię, wydaje się w zarysie ciekawą myślą, patrząc na to, co się dzieje realnie w naszej rzeczywistości, no ale uh -huh. czy coś Aaron z tym robi, to, to jest temat na osobną dyskusję. Robi ehm, z tym to, co zwykle, no... nic. Już mogę zaspoilerować tak, a oprócz tego mamy tutaj e, trochę innych rzeczy no bo e, między innymi wszystko zaczyna się od e, pewnego szokującego twistu, no bo okazuje no się że... No możemy to zdradzić, w pierwszym zeszycie jest to ujawnione, więc tak, prawdopodobnie w zasadzie nie jest na spoiler. pierwszej stronie, nie? Mhm. E, Gorilla Men okazuje się zdrajcą i możemy zacząć od tego, no to jest mhm. początek i to możemy od tego zacząć. Jak ci się podobał ten koncept? Bo wiem, że ty chyba lubisz tę postać Tak, to jest mój, y, mój to, jeśli chodzi o y, uniwersum Marvela Znasz ten mem o Glupsito? Nie, nie. Nie, że y, każdy fan Gwiezdnych Wojen ma swoje, swoją postać y, którą, taką super niszową, która raz pojawiła się na pół sekundy w filmie i w rozszerzonym uniwersum. O, Napisali okay. oni 70 tu. książek i y, każdy y, fan ma taką postać. I taka, y, właśnie ten archetyp tej postaci jest tak kolektywnie nazwany Glupsito, wiesz, nawiązując do tych mm -hmm. czasami bardzo przaśnych imion, które są nadawane postaciom w tym uniwersum. I. Y, no, właśnie to jest dla mnie taki to jeśli chodzi o Marvela, że Gorillaman jest taki. On pojawiał się. On jest bardzo starą postacią. On zadebutował w latach 60. w jakiejś antologii horroru, i dopiero potem zredkonowano go jako część tak zwanych agentów Atlasu, którzy też zaczęli się jako zeszyt serii komiksowej. What If, tak jak ten serial, który Disney Plus robi, czy takie, co by było gdyby, i tutaj właśnie. Była tego typu y, zabawa, znaczy y, jeden ze scenarzystów wpadł na taki pomysł, co by było, gdyby Avengers powstali w latach 60., czy tam 50., -tych. i y, y, ten scenarzysta wziął kilka postaci, które, y, no, którymi Marvel bawił się wtedy, tamtymi, a które już zostały zapomniane. I właśnie zrobił z nich takich y, alternatywnych Avengers. I jednemu scenarzyście się w latach, y, na przełomie tysiącleci, tak bardzo spodobał ten, y, ten numer, te What If, że postanowił zredconować ty, tych Avengers alternatywnych jako istniejących w głównym uniwersum. Tylko ich przerobił na y, takich agentów SHIELD trochę czy też trochę agentów, trochę własnej agencji, w każdym razie yy, długo by tłumaczyć. W każdym razie yy, Gorilla Man był właśnie jedną z tych postaci. I ta postać, yy, i ten komiks, te komiksy Agents of Atlas, yy, one nie były super fajne, ale one właśnie miały taki bardzo fajny szpiegowski klimat, który mi odpowiadał wtedy, kiedy je czytałem i dlatego bardzo polubiłem Gorilla lamena, który był no, jedną z fajniejszych postaci z tamtej serii. I tutaj Aaron wziął sobie tego Gorilla do swojej serii Chyba już na samym początku, nie? Chyba tak, on tak, już od, tak. To od tam był, był ten, tomu, ten był motyw taki, y że... Wakanda chyba w ogóle zrekrutowała trochę mm. takich właśnie różnego rodzaju dziwnych postaci, które no, są no, właśnie różnych, takimi szyto. agentami specjalnymi, nie, nie, nie są super superbohaterami mm -hmm. sensu stricte, ale są takim wsparciem i wykonują różnego rodzaju zadania, tak jak mówisz, no Gorilla Man w zasadzie jest takim lokajem, zarządcą całej tej góry Avengers, nie? No nie zrobili z niego zdrajcę, znaczy Aaron zrobił z niego zdrajcę w tym tomie. Bardzo fajnie, super, bardzo, bardzo się cieszę, ekstra. Przepraszam za ten długi wytręt o Agenta Hadlasu, ale zrobię wszystko, żeby nie mówić o komiksie Arona. No tak, no tutaj, tak jak mówisz, to jest sprowadzone do tego, że jest on zdrajcą naszej drużyny, co w sumie w kontekście jego motywacji wydaje mi się, że z jednej strony jest interesujące, no bo on... Tak, ale to się trochę nie klei z jego charakterem, on był takim zwykle Benem Grimem, całej drużyny, mm -hmm. więc y, y, y, widzenie jak on jest no, no że w ogóle zdradza swoje pri, pryncypia, to jest nie, nie, nie, to w ogóle mi się nie klei z tym, co ja wiem o, to, o tej postaci i skąd ja ją znam. Więc to właśnie bardzo mi mocno to zazgrzytało. Choć sam pomysł byłby fajny, jak to zwykle u Arona, byłby fajny, gdyby go trochę mądrzej ode... ograć, nie? trochę przedstawić trochę więcej życia wewnętrznego Gorilla Man'a, trochę y, zrobić takie podprowadzenie pod to, to wtedy, wtedy może bym to kupił. Ale tak jak to Aron zrobił, to nie. To, to, y, to wydaje Dla mnie wygląda to jak kolejny przypadek tego, że Aron traktuje fabułę jak taką wielką tablicę do dorzutków, wielkowali y, strzałkami. Puk mamy, aha, ok, y, Gorilla Man. Puk, Gorilla Man zdradził. Puk, y, Avengers, Puk y, dla Zimowej Gwardii, nie? To jest taki, wejesz, z generatora, tak, jak to u Arona nie wiem, nie, przepraszam, strasznie jestem poirytowany tym wątkiem jakoś nie, no ale bo... nie, nie, ja, ja, ja się w pełni zgadzam no, w e, tym sensie że właśnie dla mnie e, cały ten motyw e, w, co stoi jakby za tą zdradą on jest interesujący tylko no, ty już ładnie wyłożyłeś że to jest e, problem całej tej serii, że ona ma tak naprawdę mnóstwo e, fajnych pomysłów e, i, i ciekawych konceptów, tylko przez to jak ona jest na tymi pomysłami i jak to szybko wszystko płynie to trochę nie ma tu miejsca, żeby to pogłębić, no bo mi się wydaje, że tak naprawdę tutaj mamy niejako trzy pomysły w tym arku z she które no ogólnie wydają mi się ciekawe, no bo mamy właśnie z jednej strony zdradę Gorilla Mena, z drugiej strony y pełną twistów w tej weftę historię Jen jako właśnie tej porwanej i niejako przekonwertowanej na tą zimową Hulk, co w sumie mhm. mówię też jest dosyć ciekawe plus właśnie te reperkusje geopolityczne związane z Atlantydą i z tym konfliktem Atlantydy z powierzchnią no tylko, że no mówię, wydaje mi się, że to wszystko jest dużo, czy byłoby dużo ciekawsze na, w komiksie czy, bo chciałem powiedzieć, że na papierze, no jest na papierze tylko po prostu tutaj nie ma miejsca żeby te wszystkie rzeczy wybrzmiały no bo y, najlepszym przykładem to nawet może nie jest właśnie kwestia Gorilla Mena, dla mnie, tylko sam główny wątek Gen. Gdzie, wiesz, to się pojawia, mamy krótką historię, no bo to jednak jest, nie wiem, trzy, cztery zeszyty i po drodze mamy z twistów w jedną i w drugą mhm. stronę, więc tak naprawdę to nawet to, co widzimy, to my nie zdążymy jeszcze tego przetrawić, nie zdążymy, nie wiem, zastanowić się nad motywacjami, logiką i już to jest odwrócone, bo nagle dostajemy jakiś tam dodatkowy kontekst, nie? Więc no to jest... No to jest taki problem całej tej serii, tak naprawdę, od z pierwszego tomu, wydaje mi się. Tak, niestety. I... A dało się z tym dużo zrobić ciekawych rzeczy. I z tą jen która przecież, jak ją pokazał, pokazał tutaj w pierwszy raz, to ona chyba cytowała sobie, nie wiem, podręcznik prawniczy, czy coś takiego, jako jak... tak, tak, tak, jakiś tak, tak. element mhm. treningu opanowania, czy coś takiego. W ogóle nie zrozumiałem, o co tam chodzi, jeśli mam być szczery. Więc, ale, ale okej okay. i to, to da, dało się fajnie pociągnąć, dało się zrobić z tego coś y, interesującego, nie wiem, pogłębić jej postać, chociaż jak przypomniałem sobie, jak on, jak Aron ostatnio pogłębiał postać she to... Eee, nie, nie, może, może zejdźmy z tego tematu, bo będę się tylko niepotrzebnie irytował, a nie chcę być monotematyczny. No wiesz, to no tutaj to, co gdzieś tam może być zaskakujące, to to, że w zasadzie ten tytuł jest trochę też bajtem sam w sobie, nie? Mm -hmm. no bo, tak samo było z Hiroshima. Przecież... Tak, tak samo było z Heroes Reborn, no bo w zasadzie no myślę, że każdy, kto zobaczy Wielka Wojna She-Hulk, no to będzie miał skojarzenia z World, of World War Hulk, czyli bardzo znaną i hołubioną serią z Hulkiem. No a tak naprawdę tutaj to nie jest jakiś wielki spoiler, no bo już powiedzieliśmy o tym, że ta gwardia przerabiają na zimową Halki. tak naprawdę to trochę jeżeli jakimś motywem Aaron się bawi, to nie tą wielką wojną Halka, tylko właśnie mm. zimowym żołnierzem z Jen w roli <śmiech> bakiego, nie? Tak naprawdę. Właśnie, ani to nie jest wielka, ani to nie jest wojna, ani to nie jest wojna she -Hulk. więc po raz kolejny Aaron tutaj stosuje fałszywy marketing i próbuje nas złowić na haczyk porównując, nie, nawiązując do lepszej serii, czy też w tym przypadku miniserii. No dobra. No tak, no i i tutaj też z kolei to co jest warte podkreślenia to to co ja mówiłem w przypadku Heroes Reborn i to co cały czas się przewija i między innymi dlaczego ja trochę nie mogę przeboleć jak mimo wszystko ta seria jest niskich lotów, że czuć, że tu jest ogólny koncept na cały ten duży ark, no bo ponownie mamy zebrane różnego rodzaju wątki wcześniejszych tomów, bo mamy wątek wampirów, gdzieś tam pociągnięty dalej i, i cały wątek tego czarnobylskiego motywu z Blade'em i, i Draculą, mamy kontynuację wątku z Phoenix i uh -huh. z nieszczęsną Echo, która ni z tego nisowego dostała moc Phoenix, mamy też pociągnięty wątek Namora co w sumie wydaje mi się, że jest interesujące, czy znów może być interesujące, a pewnie nic z tym ciekawego nie dostaniemy. Także trochę to, to dla mnie. To akurat, jak, jak o tym opowiadam, to wydaje mi się, że to mogłoby być właśnie coś interesującego, a niestety to są takie trochę ziarenka, które by trzeba sobie wybierać z tej módzki, no bo nie ma co się czarować, że po prostu te kilka zeszytów tej wielkiej wojny Szychalk, no to, to po prostu ogranicza się to wszystko do módzki pomiędzy Dokładnie. postaciami w różnej konfiguracji, nie? Tak, idealnie to podsumowałeś, nie, nie wiem co tutaj dodać. Może przejdźmy w końcu do tych dwóch zeszytów, czy też do tej, do tej kody, czy do tego epilogu, jakkolwiek to nazwać, bo przynajmniej w nimi się dzieje coś ciekawego. Niekoniecznie lepszego, tak. ale ciekawego. No tak, no tutaj mamy zeszyt, ten 50, formalnie piątą część Wielkiej Wojny she -Hulk. i tutaj ten 50 zeszyt, on jest, tak jak wspomniałem, pogrubiony, Podzielony na rozdziały yy, i każdy z tych rozdziałów opowiada jakiś tam fragment historii yy, łącznie z epilogiem. To jest yy, yy, najpierw jest prolog, później mamy dziewięć rozdziałów i epilog tej historii. No i to jest yy, z jednej strony właśnie zamknięcie tego rozdziału z Hulk, czy takie postscriptum do tego, co tam dostaliśmy, no bo nie będzie jakimś wielkim zaskoczeniem, że Jen wraca na łono Avengers, ale no, na skutek pewnych wydarzeń musi sobie poradzić z nadmiarem mocy. No i tutaj to mamy zasygnalizowane, ale tak naprawdę główną osią fabuły tego 50. zeszytu jest ten wątek w czasie i przestrzeni i takie różnego rodzaju króciutkie historyjki, które nam znów zbierają czy dopowiadają pewne wątki z przeszłości, no bo z jednej strony mamy prehistorycznych Avengers. Jedyny jaśniejszy punkt w całym tym arku. Tak, i, i Kazara pod, podróżującego w czasie i przestrzeni, który ten, jest władcą tego Savage Landu i jest wysłany, aby posprzątać w przeszłości yy, pewne sprawy, a okazuje się, że to doprowadza do można powiedzieć jakiegoś międzywymiarowego i międzyczasowego mambo jumbo No a z drugiej strony, tak jak mówię, tu mamy dopowiedzenie, czy takie pociągnięcie wielu różnych wątków, no bo wraca nam Gwardia, ta zimowa, wraca nam wątek właśnie tego amerykańskiego szwadronu sztandarowego i, i pewnych konsekwencji wydarzeń z Heroes Reborn. Mamy nakreślony jakiś wątek deadlocku którzy wyszukują w czasie i przestrzeni różnych członków Avengers, mamy formowanie się w końcu jakiejś grupy super złoli -E pod wodzą doktora Duma, którzy sprzymierzyli się z Mephisto i zabijają tak jak się, nie wiem, chyba nie pomylę różne wersje Ziemi. I tak dalej, i tak dalej. No dzieje się tutaj mnóstwo no i, I powiedziałeś, i, i, że chcesz i, i, właśnie coś więcej powiedzieć. Jak Ci się podobał ten 50. zeszyt i to, co tutaj dostajemy? Przynajmniej dostaliśmy parę ciekawych rzeczy, przynajmniej dostaliśmy prehistorycznych Avengers, których zawsze podkreślam ja lubię i chciałbym widzieć ich więcej. Może szczerze wolałbym, żeby Aaron po prostu pisał ich jako serię Avengers rozgrywającą się w niech tam przedstawia różne prehistoryczne wersje postaci, które znamy i niech to będzie takie mniej poważne i yy, przynajmniej ciekawe na poziomie koncepcyjnym. Ale już dobra, yy, przynajmniej niech yy, cieszymy się tym, co mamy. Więc ma mamy trochę prehistorycznych Avengers, mamy Kazara, ja Kazara zawsze trochę lubiłem z podobnych powodów co Gorilla Man'a, on też jest taką postacią, która się przewijała od bardzo dawna w Marvelu. I zawsze się cieszę, że gdy można mu znaleźć jakąś fajną rzecz do robienia gdzieś za kulisami. I y, tu akurat wypadł bardzo, no jak on, to nie jest kasus Gorilla mena więc jest spoko. Ale dalej jest trochę nierówno, bo mamy też y, tę powtórkę z Kanga, którego próbował zrobić Marvel w filmie, ale z wielu powodów się nie udało. I teraz wracają do doktora Duma, którego też tu mamy. Więc Aron, można powiedzieć, troszkę wyprożokował, jak będzie wyglądało Marvel Cinematic Universe w kolejnych latach. I wiesz, to, te historie to jest taka zupa śmieciuszka, ale w tym przypadku mi to niespecjalnie przeszkadza, bo tutaj nie, nie wiem, może poprzez fakt, że to jest tak ostentacyjnie, taka niemalże antologia, która ledwo trzyma się kupy, to jestem w stanie spokojnie przejść nad tym do porządku dziennego i nawet się cieszyć niektórymi e, motywami, które zostały tu przedstawione, więc e, jest trochę lepiej według mnie. No Też ładnie to ująłeś, zupa śmieciuszka, bo faktycznie no, tu co rozdział, to mamy jakiś e, nowy motyw, natomiast m, ja e, naprawdę jakoś tam szanuję, że pomimo tego, że to nie jest e, dobre, ja to będę cały czas podkreślał, chociażby w nawiązaniu do tego Tora Aronowskiego, od Arona, który on pisał przez wiele lat, i tam też dało się odczuć, że on ma pomysł na, na to wszystko, tylko tam mieliśmy miejsce, żeby, nie wiem, te postacie jakoś się rozwijały, żeby te wydarzenia no, miały miejsce, żeby wybrzmieć, a tutaj jest tego mnóstwo, nie? No, bo pojawia Może się dlatego, też że jest skupiony na aż tylu bohaterach i nie ma jednej centralnej postaci, tak jak był Tor w torze. No pewnie w, w, tak. Torze. Ale tak, i, i właśnie o, ja się z Tobą nie zgadzam, tam też był chaos w torze. Może po prostu y, Ty jeszcze nie byłeś tym tak zmęczony jak ja. Nie, wiesz to, tam, tam był moim zdaniem chaos, ale był chaos kontrolowany, bo zwróć uwagę, że tam nawet te właśnie tomy takie przerywnikowe, które się też zdarzały, one mimo wszystko zawsze się koncentrowały na popchnięciu albo wydarzeń, albo konkretnej postaci w pewnym kierunku, a tutaj no jednak ci Avengers to albo właśnie mamy takie tomy, gdzie niby wszystko się wywraca do góry nogami, ale tak naprawdę status quo się praktycznie biorąc nie zmienia, albo, nie wiem, mamy jeden tom, w którym się dosłownie dzieje jedna istotna rzecz, która w, w przyszłości wraca i przez to ja mam wrażenie, że to właśnie nie wybrzmiewa, no bo tutaj mamy na przykład, to nawiąże do konkretnej rzeczy, która chociażby jest dla mnie czymś takim, czyli ten wątek tego Starka opanowanego przez Mephisto. To też już mieliśmy przecież w mhm. tych y, y, wcześniejszych tomach, tylko to jest coś, co w zasadzie no, samo w sobie by mogło być y, ciekawym motywem. nie? Y, y, nie to raczej dla storowej serii Mana. ale to właśnie, właśnie to jest z Aronem problem. On ma dużo fajnych pomysłów, ale ja chętnie widziałbym te pomysły eksplorowane przez innych artystów, takich, którzy znają umiar. Ale dokładnie tak jest, bo, bo mówię tutaj, żeby to wybrzmiało, to bym nie wiem, stary Stark musiałby być skonfrontowany z Iron Manem, musiałoby być to jakoś obudowane, a nie, że my dostajemy po prostu, nie wiem, czy przez te 9 tomów to byśmy uzbierali z 15 stron z, ze Starkiem, mhm. a tu, i, i to ma być jakiś wielki wiesz, twist, nie? I, i tutaj takich motywów mamy więcej i wie, samo to, że ten Mephisto od któregoś momentu już dosyć jasno jest kreowany na tego głównego. Zwola. Ja to jakoś tam kupuję. Podoba mi się, że nie wiem, że właśnie nagle widzimy Hyperiona i, i tę gwardię znowu w nieco innej sytuacji. No, jako fan Tora i postaci potężnej Tory też uśmiechnąłem się, jak zobaczyłem, że Jane Foster nam wraca i jest szansa, że zagłości pewnie na dłużej, patrząc na co tu się dzieje. Tylko, no, no, że tego jest po prostu za dużo. Nie ja bym naprawdę wolał, żeby on sobie wybrał którykolwiek z tych motywów i jakoś go właśnie pogłębił, nie? żeby to się nie ograniczało tylko do rzucenia jakiegoś kozackiego pomysłu i zrobienia z tego twistu na kilka stron i jedziemy dalej z kolejnym szalonym pomysłem tak naprawdę. Nie? Mhm. Dobra, mamy coś jeszcze do dodania? Poza tym, że rysunki są eee, w porządku powiedziałbym. To znaczy, to jest taki Marvelowy poziom. Marvelowa rzewieślnicza robota, bardzo dopracowana, ale też nic specjalnego. Szczególnie w porównaniu z Hiroshi no, gdzie nie. naprawdę potrafiły dać po garach te ilustracje. No ja tutaj się totalnie też zgadzam, nic nie dodam. My często mówimy przy tej serii, że to jest taka Marvelowa średnia i to jest Marvelowa średnia. Tutaj nic się tak naprawdę nie wyróżnia. A propos tego, co ty mówisz, czy coś jeszcze mamy do dodania? No raz, że w teorii zapowiada nam się interesujący kolejny tom, który powinien nam znów w teorii przynajmniej popchnąć całą tę historię dosyć mocno do przodu. Zobaczymy, co z tego wyniknie. No a poza tym no, dostajemy też dwie takie historyjki, czy w zasadzie historyjkę rozkładówkę, która jest opisana jako osobna historia, co mnie dosyć rozbawiło. Czego do tej pory chyba w tych Avengersach nie było, w ogóle rzadko się tak, że no rzadko się fajna. spotyka ona, nie, w ogóle ona, takie mm. pojedyncze historie. Bardzo mi się podobała też. To, tak, to, to jest rzecz, którą Nie wiem, Aron potrafi pisać. To jest ta rzecz, która mi pokazuje, że Aron potrafi pisać. Tak, tutaj ta, ta historia nazywa się bodajże dwóch godnych i no, opowiada o spotkaniu Tora z pewną post postacią. Tak jest historyczną. I tutaj nawet rysunki się wyróżniają, nie? Bo to mhm. też jest ciekawe, że te taki, taki troszkę semi-realizm, rysunki... taki troszkę brudniejszy i to, i, i to fajnie pasuje do tej historii. Tak, tak. Ja się zgadzam też. Bardzo mi się to podobało. No i tak jak mówię, to jest śmieszne, bo mamy jeszcze historię Góra Avengers. Tak to jest opisane. Ja myślałem, że to jest jakaś historia, to jest taka rozkładówka, gdzie mamy mapę tego Celestianina, tej bazy mhm. Avengers z zaznaczonymi różnymi miejscami, które się znajdują w tej bazie, więc to taka no śmiechostka i ciekawostka tak naprawdę dla y, czytelników tej serii, mam wrażenie. No. A zatem dostaliśmy kolejny tom Avengers Arona ze wszystkich tomów, które przeczytaliśmy, ten z pewnością jest jednym z nich. Nie umiem powiedzieć, na ile lepszy i gorszy od pozostałych. Chyba póki co najgorszy był tą wielką wojną Feniks, nie? No tak, tak. To, Ojej, to to po, po tym, co dostaliśmy ostatnio, to ten tom tak, ma wrażenie, to jest... że jest wyżką formy. <laughs> Także nawet ja pod wrażeniem w jakim gorszy. kierunku to pójdzie, nie? No, no. No, no niestety tak, tak to jest ten tom jest trochę lepszy ja jestem bardzo ciekaw co po tych dziesiątkach pomysłów, bo ten tom jest na pewno przeokrutnie przeładowany różnymi konceptami, które nas bardzo szybko mają doprowadzić do, do czegoś co się, co się zapowiada, że nie wiem ma być właśnie jakimś przełomem, może w tej serii no zobaczymy na ile ten dziesiąty tom przełomem się okaże, no bo wiemy że on absolutnie nie kończy tego ranu więc już możemy w ciemno obstawiać, że przełomem będzie cokolwiek dyskusyjnym, no, ale o tym się przekonamy za czas jakiś, no, a za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję ci bardzo, Michale. a to ja również. No i do usłyszenia w przyszłości. Cześć, cześć, cześć. It's over.